Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Co dalej z sędziami Trybunału Konstytucyjnego za przysiężonymi w Sejmie? O tym za chwilę opowie nasza reporterka. Warszawa, Kraków i Smoleńsk. To tam trwają lub wkrótce rozpoczną się uroczystości w rocznicę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Resort Edukacji pracuje nad ustawą dotyczącą zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Jak idą konsultacje? O tym w jedynce mówiła wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścił do pracy nowo wybranych sędziów. A mowa o czworgu, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie. Zdaniem polityków koalicji rządzącej mogą, a nawet powinni przystąpić do pracy. Spór o Trybunał nie milknie, a my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed siedzibą tej instytucji. Dzień, Dzień dobry, dobry. Sylwio. E, powiedz, co teraz się dzieje i jak ma funkcjonować Trybunał Konstytucyjny? Rzeczywiście zdaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, którzy złożyli wczoraj ślubowanie nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga z sześciorga sędziów. Jego zdaniem powinni to zrobić w obecności prezydenta. Oczywiście jak każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego, spotykać się w bibliotece, składać różnego rodzaju pisma na biurze podawczym. Ale do orzekania przez prezesa Trybunału dopuszczeni nie będą. Sędziowie zapowiadają, że do pracy jednak zamierzają przychodzić. Przed siedzibą Trybunału jest garstka protestujących, którzy byli tu wczoraj, ale też w poprzednich miesiącach. Domagają się zmian w Trybunale Konstytucyjnym, bo jak mówią, tak ta instytucja funkcjonować nie może. czy na to, że pan Święczkowski pójdzie po rozum do głowy. Będziemy po prostu do skutku dreptać o tą praworządność. Konstytucja mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu, która jest sprawowana przez przedstawicieli i wczorajsze zaprzysiężenie zostało złożone wobec narodu. Podlegamy wyłącznie konstytucji, tak mówili wczoraj wybrani przez Sejm sędziowie. O niegasnącym sporze w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. Minuta ciszy, jako dowód niegasnącej pamięci o ofiarach tragicznego lotu z 10 kwietnia 2010 roku. Przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Powązkach o poranku rozpoczęły się uroczystości kuczci 96 osób, które zginęły 16 lat temu w drodze do Katynia. Uczestniczyli w nich przedstawiciele rodziny ofiar i marszałkowie Sejmu oraz Senatu i członkowie rządu oraz prezydent stolicy. Osobne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczął je apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim, a teraz trwa ceremonia złożenia wieńców na Placu Piłsudskiego przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej. A w Rosji, w Smoleńsku, obchody organizują dyplomaci i Polonia. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski powiedział Polskiemu Radiu, że na miejscu katastrofy na obrzeżach lotniska Siwiernej w Smoleńsku zamierza wygłosić przemówienie. Przede wszystkim ma podkreślić, że próby jakiegokolwiek fałszerstwa w historii zbrodni katyńskiej nie mają szans powodzenia. Na miejscu katastrofy lotniczej i na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu oprócz dyplomatów mają być obecni przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Obowiązkowa edukacja zdrowotna to nie jedyna zmiana, jaka czeka uczniów w nowym roku szkolnym. Od 1 września zakaz używania telefonów komórkowych ma objąć wszystkie placówki. Teraz szkoły same regulują zasady dotyczące smartfonów. Trwają konsultacje w sprawie ustawy, wprowadzające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 Projekt dotyczący zakazu używania komórek w szkołach jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji. Do 23 kwietnia każdy zainteresowany może wyrazić swoje zdanie na temat planowanych zmian. To są aktualności jedynki. 6,17 za 95, 6,77 za 98 i 7,66 za dizla. To ceny maksymalne paliw na dziś. Wartości są znacznie niższe niż wczoraj, a ja ma to być efekt uspokojenia na rynku ropy naftowej po ogłoszeniu irańsko-amerykańskiego rozejmu. Ekspert do spraw surowców z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego Wojciech Jakubik przewiduje, że jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana na dłużej, to ceny będą jeszcze niższe. Jeżeli ropa będzie płynąć, to będzie szybciej spadała cena ropy. Wtedy wrócimy do sytuacji znanej z końca wojny dwunastodniowej w 25 roku, kiedy deeskalacja doprowadziła do szybkiego spadku cen ropy. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie? Nie wiemy tego. Jutro w pakistańskiej stolicy mają rozpocząć się amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe. Trwający czternastodniowy rozejm jest naruszany. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal bardzo napięta. Członek gangu narkotykowego w rękach policyjnych łowców głów. Śląscy funkcjonariusze zatrzymali w Katowicach czterdziestolatka poszukiwanego listem gończym. Grupa handlarzy środków odurzających działała w Polsce i w Czechach na ogromną skalę. Mężczyzna już trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 4 lata i 6 miesięcy taką karę. Wymierzał mu sąd w procesie sprzed kilku lat. Od tamtego czasu mężczyzna się ukrywał. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia.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 W sławiu Śląskim Rybniku, Jastrzębiu Zdroju i Goczałkowicach Zdroju jakość powietrza jest zła. Na pozostałym obszarze w południowej połowie kraju umiarkowana i dobra. W północnej dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 24% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta od 10 do 16. Prognozowane są zielone godziny, wówczas prąd będzie najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio to no to yeah. You know what I want, yeah. Why I want to love me Pan był oszczędny w słowach, widzę, że państwo piszecie po tym, jak rozmawialiśmy z redaktorem, wydrychem w sygnałach dnia. O, Trudno jedno słowo nazwać rozmową, ale rzeczywiście więcej czasu nie było. Tak będzie o sterylności i pewnie znacie państwo takie osoby, myślę, że nawet sporo ich znacie. Co to, zwłaszcza kiedy dziecko pojawi się w domu, za wszelką cenę próbują wszystko wypucować, żeby było takie czyściutkie, sterylne, odkażone. Tylko czy to ma sens? To, że już od pierwszych dni urodzenia, w tych pierwszych trzech latach, my bardzo sterylnie traktujemy dzieci, ograniczamy im dostęp do naturalnego środowiska, prowadzi oczywiście do tego, że te dzieci nie potrafią reagować na czynniki środowiskowe prawidłowo. I zrobiliśmy coś niezwykłego, zamieniliśmy epidemię chorób brudnych rąk na epidemię chorób czystych rąk. Kiedyś było takie powiedzenie, mądrzy ludzie żyją w brudzie oczywiście żartem i wszyscy mówili, nie, nie, nie, nie mów tak, bo nie wypada, albo w brudzie cieplej. A może jednak coś w tym było naprawdę, ta kanapka, która spada i do trzech sekund można ją podtrzymać, bo przecież bakterie się nie zalęgły, jak do trzech sekund leżała na niezbyt czystej ziemi. Okej, okay, to o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Będzie też o czymś, co jest bardzo modne i być może panie zwłaszcza, które są tam na punkcie diety zakręcone, to doskonale wiedzą o co chodzi. Panowie rzadziej są zakręceni na tym punkcie. Natomiast większość z nas, ja przynajmniej też jestem w tym gronie, kompletnie nie rozumie, ale w czym rzecz. Dieta keto. To się zrobi jakaś mega moda. Tu keto, tam keto. Ale o co chodzi? Jest pewna różnica pomiędzy dietą wzbogaconą w tłuszcze, a dietą ketogenną. Tłuszcze jest to taki związek pojawiający się w diecie, z którym powinniśmy bardzo, bardzo uważać. Uważać na to, jak dużo tłuszczujemy, jakie tłuszcze jemy, bo też tłuszcz tłuszczowi nierówny. O co chodzi z tym keto sobie dzisiaj porozmawiamy i po inżyniersku będzie też spojrzenie w kosmos. Nie dlatego, że Artemis dzisiaj w nocy wraca. Trzymajcie Państwo kciuki tak mniej więcej koło drugiej z piątku na sobotę lądowania Artemisa. 40 tysięcy kilometrów na godzinę. To będzie rekordowa prędkość, z jaką ta kapsuła wejdzie w Ziemską atmosferę. Miejmy nadzieję, że wszystko na... musi być dobrze. E, wyhamuje i stanie się tak, jak inżynierowie dokładnie obliczyli. Ale przed nami niezwykła seria zaćmień. Zaćmień, które będzie można obserwować. Pod warunkiem, że troszkę zabierzemy się za podróże. Widzieliśmy jeszcze czegoś takiego. Specjalnie tu przyjechałam, żeby to zobaczyć i jestem zafascynowana. Rewelacyjna sprawa. Zjawiska zaśmienia są dość rzadkie. Być może dlatego są tam tak popularne, że widzimy ile tutaj właśnie jest osób, a emocje no są nie do opisania. W faraonie to zaćmienie zmieniło historię świata. Czy zaćmienie, które państwo będziecie mogli obserwować w czasie najbliższych miesięcy też zmieni waszą historię? O tym opowiemy w czterech porach roku. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy. Cztery pory roku. Państwo podpytujecie, a skąd jutro jedyne takie miejsce, to od razu też zaproszenie przy tej okazji. Jutro Chorwicę, jezioro Harzykowy i w ogóle słynna przystań. I początek sezonu żelgarskiego. Popatrzymy sobie na to miejsce, ale o tym wszystkim później. Natomiast teraz konkursowo 72-151: pierwsza podpowiedź, dźwiękowa. Proszę posłuchać i odgadnąć, co tam zostało schowane. Mm. No jest taka atmosfera jakaś starodawna, nie jest za bogato. Skromni jesteśmy, ale staramy się po prostu to wszystko tak organizować jak w domu. Może występować anandamid i 2 fenyloetyloamina. Dwa fen w zasadzie jest rozkładana przez monoaminooksydazy w jelicie, chyba że stosujemy inhibitory MAO, to wtedy rzeczywiście może wpływać na organizm. To jest przecież praca fizyczna, prawda? I ciężka, bo to trzeba stać, rękami wykonywać pracę. Jest pan z budowy w ubraniu brudnym i jest pan w karniturku. to jest różnica, kiedy klient jest w garniturze. Znaczy się pod krawatem. 72 151. Nie o kim, to już mogę Państwu podpowiedzieć, tylko o czym jest mowa w dzisiejszych rebusach. To był pierwszy, będą oczywiście kolejne. Karta spełniająca marzenia. To nasza nagroda w tym tygodniu. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu Prezent Marzeń. Oferujący vouchery w formie przeżyć. 72 151. 2 zł plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Można wysłać tylko jeden. Życzę, żeby dobry. Czasami serio brak of the world you could have been getting down to this sick beat my ex-man brought his new girlfriend she's like oh my god i'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair won't you come on over baby we can shake shake shake yeah Pani Dorota napisała, panie redaktorze, no ja tak mam, że biegam z tą ścierką wszędzie. Wszystko musi być czyste. Ścierka jak ścierka. Ważne, żeby nie odkażać za wszelką cenę wszystkiego. Kiedyś to rzeczywiście było tak, że te dzieciaki żyły w brudzie i świat się nie zawalił. No a potem nastąpiła, nastąpiła taka faza czyszczenia wszystkiego wszędzie. I ta zabawa na świeżym powietrzu, uważaj, bo się pobrudzisz. Anna Zakrzewska, nasza reporterka, zapytała młodszych i starszych, czy w waszych domach panuje taka sterylna czystość, czy może jest inaczej? Nie, nie zwracam uwagi. Wydaje mi się, że to jest szkodliwe. A dlaczego? Jednak kontakt z tymi bakteriami w jakimś tam stopniu, to nie chodzi o to, że mają jeść, nie wiem, schodnika, chodnika, tak? Czy w galerii handlowej z podłogi, ale kontakt z takim małą dawką bakterii jest jednak zdrowsza. Później jest więcej alergii, z tego co zauważyłam, u tych sterylnych dzieci, więc nie, nie mamy sterylności. Myślę, że totalna sterylność nie jest dobra dla dzieci. W moim domu zawsze było czysto, ale myślę, że nie do przesady. Widzę, że ma pani tutaj dwa maluchy, to. to chyba trudno dwójkę maluchów upilnować, żeby zawsze miały czyste ręce. Bardzo, tak. bardzo trudno. Czy taka przesadna sterylność w stosunku do dzieci to dobry pomysł, pani zdaniem? No. Przesadna? Nie, ale oczywiście no, trzeba uczyć pewnych zachowań. No Ale jeżeli dziecko wchodzi w kałużę, to nie należy z tego robić problemu. No ogólnie jak byłem mały, to gdzieś chodziłem, biegałem po lasach i tak dalej. I myślę, że z moją odpornością było dużo lepiej niż teraz, jak siedzę i pracuję przed komputerem. jak to było, że w brudzie cieplej? Za parę minut więcej na ten temat. Jak mam żyć? Jak mam prosić o więcej? Skoro los żadnych szans nie daje mi pory rok.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 Pogoda. Jak to mówią archiwiści, kwerendę się zrobiło, więc zrobiłem kwerendę w sprawie pogody w przyszłym tygodniu, bo od niedzieli miało być ciepło. I powiem tak, widzę to cieplej, ale dopiero od przyszłego czwartku, czyli równo za tydzień, no prawie tydzień, sześć dni tak naprawdę. A do przyszłego, środy, czwartku, to tak z temperaturami tak jak dzisiaj. Dzisiaj, w tej chwili najcieplej w Kwidzynie, 3 stopnie powyżej za chłodnie chłodniej w Górze. Minus 4 wskazują termometry w ciągu dnia. Ta temperatura wzrośnie tak do 11 stopni maksymalnie na zachodzie, tam najcieplej. 8,9 w centrum. 5-6 na południowym wschodzie. Generalnie nie powinno padać, choć po południu i pod wieczór może pojawić się więcej chmur na zachodzie i na północy i tam jakiś deszczek, a nawet śnieg się może pojawić. Będzie się topił od razu. Teraz województwo świętokrzyskie, oblęgorek. Tak, ten słynny oblęgorek, Łukasz Wojtczak, kierownik pałacyku Henryka Sienkiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry, w oblęgorku dzisiaj mamy 5 stopni Celsjusza, jest rzeźko, ale świeci piękne słońce. Jak co roku szykujemy się do sezonu turystycznego, już niedługo, ponieważ jest to dla nas rok wyjątkowy, gdzie przypada 180. różnica urodzin pisarza, 110. różnica jego śmierci i 130. różnica ukazania się powieści Quo Vadis. Przygotowujemy się do otwarcia nowej propozycji wystawienniczej. Będzie to wystawa Roma Eterna, antyczne fascynacje Henryka Sienkiewicza. Wystawa wyjątkowa, utrzymana w niezwykłej aranżacji, gdzie będziemy mogli zobaczyć wspaniałe dzieła sztuki, takie jak chociażby kilka obrazów Henryka Siemirackiego, wielkiego przyjaciela, pisarza, który pokazał Sienkiewiczowi wszystkie najważniejsze antyczne zabytki podczas jego licznych podróży do Wiecznego Miasta. Oprócz tego na wystawie zobaczymy też wiele przedmiotów użytkowych, wiele przykładów biżuterii, to będą gemmy, brosze, ale też rzeczy takie jak chociażby lampki oliwne. Wszystko to z wielu polskich muzeów i oczywiście związane ze światem starożytnym. Łukasz Wojtczak, kierownik Pałacyku Henryka Sienkiewicza, Oblęgorek, województwo świętokrzyskie. Pięknie dziękujemy. Warszawa Mazowieckie, termometr plus 2,5 stopnia barometr, 1008 hektopaskali, ciśnienie ani nie rośnie, ani nie spada. cztery pory roku. Pani Izabela napisała. To na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia przy zapowiedzi dzisiejszej audycji. Panie redaktorze, jak to mawiał mój pan WF-u, z brudu jeszcze nikt nie umarł, a z głodu to pola oda więc z tym brudem i z tą sterylnością, to wie pan, jak jest. Wiem, bo jestem z tego pokolenia, kiedy brudne kolana to była normalka, jak się wracało z dworu. To teraz przenosimy się do Białego Stoku studio polskiego radia. Pani doktor Izabela Murzyn, lekarz pediatra uniwersytecki dziecięcy szpital kliniczny w Stoku. Uwaga, klinika pediatrii, gastroenterologii, hepatologii żywienia alergologii i pulmonologii. Dzień dobry panie doktor. Dzień dobry panie redaktorze. W brudzie cieplej mawiali kiedyś niektórzy, jak z kolei się mówiło, że e, w tym brudzie jeszcze nikt nie umarł i tak dalej, to rodzice krzyczeli, nauczyciele zawsze, ale co ty za głupoty gadasz, a może jednak coś w tym było w tych dawnych czasach i niepotrzebnie wpadliśmy w taką manię sterylności. Jaka jest prawda? Na pewno zdrowa ilość brudu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Już nawet w 1989 roku powstała taka praca naukowa w Wielkiej Brytanii, gdzie udowodniono, że dzieci żyjące w dużych rodzinach, rodzinach wielodzietnych, gdzie o tą higienę było ciut trudniej i było więcej infekcji, rzadziej chorowały na tak zwany katar sienny, alergiczny nierzyt nosa. W porównaniu do dzieci żyjących w czystszych warunkach i w mniejszych skupiskach ludzi tak więc już, już od ponad 40 lat ym, ludzie się nad tym zastanawiają, Co czy ten znaczy brud jednak jest potrzebny. Zdrowa ilość brudu, to znaczy ile? Ile może być, a ile już jest przesadą? Gdzie jest granica? Znaczy... Powiem tak, taka ilość brudu, którą dzieci nabywają w trakcie zwykłej zabawy, to znaczy zabawy na podwórku, zabawy w piaskownicy, zabawy chociażby ze zwierzątami domowymi, tak, to, to jest właśnie taka zdrowa ilość brudu. Nie mówimy tutaj o jedzeniu kanapek brudnymi rękoma, mm -hmm. no bo jednak to są takie podstawowe zasady higieny, mycie rąk, odpowiednia higiena przy przygotowaniu poświęconych, Piłków, ale jak dziecko ubrudzi się błotem po zabawie w kałużach, to na pewno nic mu się nie stanie na mhm, do czasu najbliższej kąpieli. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo powiedziała pani o tym myciu rąk i pomyślałem sobie, covid nas pewnych rzeczy nauczył, ale też covid pewne rzeczy spowodował i ma swoje konsekwencje. W czasach covidowych pojawiła się masa różnego rodzaju odkażaczy do rąk, czyli mówiono umyj ręce, to jest jedno, ale potem takim mhm. specjalnym płynem, który tam mniej lub bardziej, zwykle z dużą zawartością alkoholu, zabiją na śmierć wszystkie zarazki, czy prawie wszystkie. I niektórym osobom to zostało. To znaczenie stwierdzi, aha, skoro tak jest, to takie płyny sobie można kupować, oni to kupują i, i, i dalej dezynfekują. Czy to jest dobry patent? Czy to jest dobry pomysł? Czy to już jest właśnie przesada i to jest ten przykład, że okej, okay, umyj ręce, świetnie, ale nie musisz ich za każdym razem odkażać i sterylizować. Dokładnie o to chodzi. Jakby sterylizacja w czasach pandemii jak najbardziej miała sens, w sensie używanie tych preparatów antybakteryjnych, antywirusowych do higieny rąk. Ewentualnie jeszcze tak, to jest super sposób na wyczyszczenie rąk, gdy jesteśmy poza domem, na przykład, nie wiem, jedziemy autem na jakąś wycieczkę, zatrzymujemy się na stacji benzynowej, czy na tak zwanym mopie i nie ma możliwości umycia rąk, no to ten płyn do dezynfekcji, czy te chusteczki do dezynfekcji jak najbardziej w tym momencie się sprawdzą. Ale w takim codziennym życiu to jednak wystarczające jest umycie rąk ciepłą wodą, mydłem, dokładne mycie rąk, bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, że nie wszyscy myją ręce odpowiednio długo. I to w zupełności wystarcza, bo pamiętajmy też o tym, że bakterie na, naszym, na naszej skórze są, będą i one są potrzebne. Bez tych bakterii, tak, jakby w tych środkach dezynfekcyjnych też jest alkohol, który podrażnia, uszkadza skórę i to też działa niekorzystnie, powodując na przykład egzemę, czy kontaktowe zapalenie skóry, czy atopowe zapalenie skóry. Tak, tak więc wszystko z umiarem i trzeba wiedzieć, kiedy tych płynów do dezynfekcji rzeczywiście warto używać na mm -hmm. przecieranie takimi płynami wszystkiego w domu, już nie mówię o łazience, bo łazienka to się wydaje jeszcze w miarę oczywista, ale są mm -hmm. tacy, którzy na przykład kuchenny blat za wszelką cenę tam wycierają i to, że go wytrą to jest jedno, ale że właściwie przecierają go po tym takim środkiem dezynfekującym, ba, no są firmy, które sprzedają całą masę takiej chemii domowej, powiedziałbym agresywnej chemii domowej, która, która to wszystko robi. Rozumiem, że to jest przesada. Zdecydowanie tak. Jeżeli zachowujemy takie podstawowe środki higieny w kuchni, tak, to te przecielanie blatów, o ile jeszcze miejsce, w którym może tak obrabiamy surowe mięso, na przykład kurczaka, no to potem można zazwykować, bo rzeczywiście to może być źródło jakiejś bakterii, to na przykład takie miejsca jak stół czy blat, w którym kroimy sobie bułeczkę na śniadanie, nie wymaga takiej agresywnej chemii, Yy, tak? Mm -hmm. Zdecydowanie wystarczą takie zwykłe, tradycyjne środki, nawet płyn do mycia naczyń, żeby y, to powierzchnię wyczyścić. No to teraz uwaga, będzie zabawne, ale trudne. eks spada nam ta kanapka umowna i niektórzy żartują, że a, poniżej trzech sekund leżała, to się nie zalęgło na niej nic. E, żarty oczywiście i przymurzenie oka, ale taką kanapkę, która spadła, podnoszę jeść czy odkładać? Niby proste, a, a, a co by pani sugerowała? <laughs> No właśnie. Ja jestem raczej z tego nurtu zero waste, więc jeżeli nie ma e, widocznych śladów zanieczyszczeń, e, albo Trzy te sekundy, zanieczyszczenia tak. można, niektórzy mówią nawet, że pięć. pięć dobra. E, tak więc jeżeli nie ma widocznych śladów zanieczyszczeń, albo te zanieczyszczenia można łatwo usunąć, e, to ja bym jednak tą kanapkę tam spróbowała skonsumować. Mhm. Albo ewentualnie poświęcić dla pieska. Dobrze. Czy prawdą jest e, tak z medycznego punktu widzenia, że chociażby gwałtowny rozwój alergii to jest w pewnym sensie także pokłosie tego, żeśmy pozabijali te bakterie, żeśmy tę sterylność wprowadzali za wszelką cenę w różnych miejscach, czy, czy przesadzali i że te alergie są takim najprostszym przykładem efektu odbicia w drugą stronę w wyniku tego. Prawda czy fałasz? Tak, powstało, powstało bardzo dużo prac udowadniających właśnie, że em, nadmierna czystość, nadmierna higiena, nadmierna stylizacja powoduje to, że nasz em, układ odpornościowy nudzi się zwyczajnie, nie mając kontaktu z tymi wszystkimi em, patogenami em, i em, jakby w kontakcie z takimi zwykłymi, codziennymi rzeczami em, wyzwala reakcję em, alergiczną, która mm -hmm. powoduje właśnie objawy, czy to nietolerancji pokarmowych, czy objawy astmy czy y, atopowego zapalenia skóry. Tak, więc jak najbardziej, jak najbardziej tak. Dobrze, no to gdzie jest ten zdrowy środek w takim razie? Wychodzi dziecko na dwór i szaleje tam w tej piaskownicy, czy biega, wraca pobijane, posiniaczone, ze strupem na kolanie i tak dalej. No i u ubrudzone u Morusa, no jak to dzieci potrafią czasami na dworze. Każemy się wyczyścić, jasne, ale w trakcie tego, jak tam się brudzi, rozumiem, machnąć ręką nie przejmować się. Dokładnie tak. Nie ma co biegać za tym dzieckiem z chusteczką, yy, tak czy z wodą i z medłem, żeby co ruszmy go ręce. Bo raz, że to uszkadza właśnie tą naszą naturalną yy, barierę, jaką jest skóra, a skóra jest największym organem w naszym ciele i jakby stanowi tą yy, najważniejszą ochronę przed yy, światem zewnętrznym. Yy, ale też to... Yy, jakby kontakt z brudem, kontakt z różnymi fakturami, z mhm. tymi wszystkimi bakteriami zawartymi w glebie. Ogólnie to są bakterie mm, nieszkodliwe dla człowieka, a właśnie szkolący nasz układ odpornościowy, yy, tak yy, dający mu zajęcie, żeby właśnie nie atakował własnych narządów i yy, yy, żeby tutaj miał co robić, tak. Yy, też często dzieciaki, które yy, są jakby Stopowane przez rodziców, tak? Zalęknionych rodziców, którzy boją się właśnie tych wszystkich zarazków, bakterii, infekcji. Nie dotykaj, bo się I... powrócisz to też tak. ale na przykład jak przy tak taki typowy przykład to jak dzieci zaczynają rozszerzać dietę i jest wszystko brudne A. i rodzice co chwilę tą rączkę wycierają tak? potem dzieci się właśnie boją dotykać kamyczków w piasku tak? nie chcą jakby eksplorować tego środowiska to też powoduje różne zaburzenia sensoryczne bo dzieci nie mają kontaktu z tymi różnymi fakturami środowiska. Tak, yy, mm -hmm. i, i yy, no, potem trzeba wydawać duże pieniądze trzeba na Trzeba włożyć palucha w galaretkę, żeby wiedzieć, czym ta galaretka jest za młodo. A jak się Dokładnie, tego nie zrobi, albo... i nie obliża tak. tego palucha, potem to się nie wie. Pani doktor, pięknie dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Izabela Murzyn, lekarz-pediatra, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białym Stoku. Dziękuję bardzo. Jedynka, to jest radio. 11 o zaćmieniach słońca, po godzinie 10 o diecie keto i dziwnej modzie na dietę keto, a może bardzo mądrej, a państwo prosicie o podpowiedzi w sprawie konkursu. Co ja wam mogę podpowiedzieć? Powiem tak, numerek 78, a nie 74.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 Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na krajowej drodze nr 22, na trasie Łędyczek-Człuchów w miejscowości Jaromierz na Pomorzu na 227 km. Donoszą służby, że motorowerzysta wypadł z jezdni, został ranny niestety, a ruch obowiązuje kierowców przejeżdżających 22 przez miejscowość Jaromierz na zmianę jednym pasem. Bez zmian jeszcze tylko na s Jeśli chodzi o zgłoszenia od służb o zdarzeniach drogowych, trasa Jankim Mszczonów, okolice Nadarzyna. 439 km Tutaj rano mieliśmy pożar samochodu ciężarowego i cały czas jest tutaj wrak tego szałta. Oczywiście pożar został ugaszony, ale auto cały czas stoi, zajmuje dwa pasy jezdni w stronę Wrocławia, ponieważ S8 ma tutaj cztery pasy, w związku z tym tych utrudnień tak dużych nie ma na S8 w stronę Wrocławia, właśnie tu pod Warszawą na 439 km. Natężenie ruchu obecnie nie jest duże. Największe wygląda na to, że na północy kraju na S7 między. Węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce. Kierowcy zwalniają i to dosyć mocno. Jadą w korku między tymi węzłami w stronę Elbląga, bo to trasa Gdańsk-Elbląg, bo prace drogowe prowadzone są w okolicach węzła Gdańsk-Lipce. No i stąd takie właśnie utrudnienia. Oznacza to, że korek ma między tymi węzłami jest odległość 3 kilometrów i właśnie korek ma 3 kilometry. Na Mazowszu w oczy rzuca się węzeł Konotopa. Tu kłopoty z przejazdem mają zarówno jadący a dwójką, S8, jak i s dwójką. Za węzłem konotopa na S2 w stronę terespola doszło do zdarzenia drogowego, i ta sytuacja dotyczy właśnie wszystkich tych korzystających z A2 i S8. A2 od strony łodzi jest zakorkowana, S8 jadąc od strony Białego Stoku również w korku.